Rozdział 7. Ten kryzys to atak sieci. Obecny, czwarty w historii światowej lichwy, kryzys finansowy nie jest wypadkiem przy pracy. Analizy sprawstwa tego kryzysu nie można dokonać tylko w kontekście amerykańskiej rezerwy federalnej, czy też konkretnego banku, głównie Goldman Sachs. Ten atak jest inwazją synchronizowaną w ramach światowej sieci globalnej lichwy, globalnego terroru ekonomiczno-finansowego. Sieć posiada hierarchiczny, piramidalny system zarządzania, dowodzenia, a FED czy bank Goldman Sachs to tylko wierzchołek tej piramidy. Goldman Sachs to okręt flagowy sieci. Traktując sieć jako watachę drapieżników, Należy uznać Goldman Sachs za przewodnika tej gigantycznej watachy. Nie istnieje żadne zróżnicowanie ważności pomiędzy rezerwą federalną a Goldman Sachs. To zwarta, zgrana sieć dominacji nad globalnym systemem walutowym. Podobnie nie warto rozważać, czy kolejne rządy i edycje kongresu mają jakikolwiek wpływ na Fed czy na Goldman Sachs. Rządy i parlamenty to tylko ich zbiorowi namiestnicy firmujący dyktaturę. Dzisiejsze pałace prezydenckie czy rządowe to tylko lokalne sztaby dowodzenia sprawowanego w imieniu przywódców watachy. W Polsce na przykład siedziba tzw. Tak w cudzysłowie prezydentów nazywa się zgodnie z historyczną rolą namiestników cara w zaborze rosyjskim pałacem namiestnikowskim. Jakże słusznie! Tam od ponad 200 lat rezyduje kolejny namiestnik kolejnych okupantów. Kryzys z lat 2008-2015 jest konsekwentnym wynikiem systemowego ataku skierowanego przeciwko klasie średniej w strukturze społeczeństw Euroazji i Ameryki przeciwko prawdziwej demokracji, prawdziwej suwerenności. To właśnie Lichwa, jej światowa sieć atakująca za pomocą giełd i kryminalnych manipulacji stały się zbiorowym narzędziem współczesnego terroru i zniewolenia. Giełdy i kartele bankowe wykonują zadanie narzucenia porządku finansowo-ekonomicznego, a tym samym tzw. demokratycznego ujarzmiania miliardów obywateli globu. Obecny kryzys wykazuje, że jest on dziełem rozwijającego się twórczo-żydofaszyzmu jako ideologii ponadczasowej, uniwersalnej i technologii podbojów. To faszyzmo-komunizm, dwa nierozdzielne skrzydła sionistycznej misji podboju ludzkości przez naród wybrany. W innym miejscu tej pracy zamieszczamy trzy dodatkowe wersje protokołów mędrców sionu. Wszystkie cztery, podobnie jak cztery kryzysy, wdrażają ten sam niezmienny program talmudycznej krucjaty przeciwko cywilizacji łacińskiej. W ramach tej inwazji wykreowano mit Stanów Zjednoczonych jako ideału państwa demokratycznego. o stoi wolności, pokoju. Amerykanie zostali tak uformowani duchowo i intelektualnie, aby nie mogli uwierzyć na chwilę, że istnieją za kulisami kryminalne siły, które nimi kierują, że istnieje przestępcza konspiracja przeciwko nim. Nie tylko Amerykanie ale cały cywilizowany świat jest poddany działaniu, które streszcza się w brutalnym powiedzonku. Cytat „Chodujemy Was jak pieczarki, trzymamy w ciemnościach i karmimy łajnem. Początki gospodarczo-finansowego imperializmu w komunofaszystowskim wydaniu datują się na pierwsze lata powojennej II Syjonistycznej Wojny Globalnej. Choć FED powstał w 1913 roku, a Goldman Sachs już w 1863. Powojenne polipy Fed i Goldman Sachs to międzynarodowy fundusz walutowy, bank światowy oraz ich niezliczone popychadła na czele z ONZ i tak zwanymi rządami państw członkowskich. Sieć na gruncie amerykańskim niepodzielnie rządzi obydwiema partiami – giełdą, gospodarką, departamentem skarbu, rezerwą federalną jako jej częścią składową bankiem światowym, międzynarodowym funduszem walutowym globalnym systemem walutowym ustala standardy we wszystkich dziedzinach życia w tym oświaty, kultury, moralności i tym podobne system ten brutalnie załamał finanse Globu w 2008 roku co było kolejnym etapem do formalizacji rządu globalnego David Degraff w swojej książce Droga do Trzeciej Wojny Światowej ostatnia karta do rozdania stwierdził cytat, Jest to zorganizowana zbrodnicza operacja, imperialny ruch faszystowski, zdeterminowany, aby zniszczyć nasz sposób życia. Autor pisze w kontekście jego amerykańskiej ojczyzny, ale nie zatrzymuje się w obrębie tej żydohazarskiej kolonii. Stwierdza że biliony dolarów zostały zrabowane, w cudzysłowie z naszych podatków. Cytat. Nigdy wcześniej w historii cywilizacji narody nie były tak dokładnie i systematycznie strzyżone. Jest to wynik skoordynowanego ataku ekonomicznego na 99% populacji USA przez globalny kartel bankowy. Posłużył się szyderczą przenośnią strzyżenia. Szansę ratunku upatruje w kręgach amerykańskiej inteligencji. Pozostali obywatele będą skazani na powolną pauperyzację i śmierć w neofeudalnym systemie opartym na niewoli zadłużenia. David Degraff przewiduje następny etap w postaci powszechnej eskalacji przemocy. Przypomina zapowiedź, że Pentagon przygotowuje się do, cytat, gwałtownych, strategicznych przemieszczeń na terenie Stanów Zjednoczonych do, znowu cytat, powszechnego użycia siły wobec obywateli z powodu rosnącego ruchu oporu. Ruch oporu to dla nas nie nowość, bo już od 200 lat przerabiamy te krwawe lekcje, te gwałtowne, masowe przemieszczania ludności, a to na Syberię, do łagrów, a to do niemieckich obozów koncentracyjnych. Z niepokojem Podglądamy, co się dzieje w Światowym Bastionie Wolności i Demokracji, czyli w USA. Widzieliśmy w internecie olbrzymie składy czarnych pojemników w kształcie trumien, w których można upchnąć po dwa, trzy trupy. Jest ich kilka milionów. Pod wielką bazą wojskową w Denver już w tym roku zostanie zakończona budowa wielkiego podziemnego miasta z pełnym wyposażeniem przeciwjądrowym, z infrastrukturą nawet na kilka lat pobytu pod ziemią. Na obrzeżu Waszyngtonu od szeregu lat wydobywa się olbrzymie hałdy ziemi, gdzie się ją wywozi, a na powierzchni nic nie powstaje. To relacje naocznych świadków przejeżdżających tamtędy do i z pracy już od pięciu, sześciu lat. Dlaczego jeszcze nie wybuchły masowe bunty? Po pierwsze... Wyprano mózgi Amerykanów. Po drugie, 72 miliony Amerykanów, zwłaszcza tych na czarno opalonych, otrzymuje od rządu pomoc w ramach, cytat, walki z ubóstwem. Tak, oni boją się czarnych. Te formy pomocy to m.in. kartki żywnościowe, zasiłki dla bezrobotnych, medical i medicare, w ostatnich dwóch latach ataku system tej pomocy został już wydrenowany z wszelkich rezerw. Podobnie zostały wydronowane inne formy pomocy społecznej, a ofiar ataku wciąż przybywa. Tę armię zasilają setki tysięcy bankrutów wrzuconych z ich domów, które nieopatrznie wzięli na kredyt z terminem spłaty na 20-30 lat. Ogromnie wzrósł odsetek Amerykanów żyjących od wypłaty do wypłaty. W 2007 roku było ich 47%, a w 2008 49%, a już w 2009 61%. Nie znamy liczby z lat ostatnich. W 2010 roku była szacowana na 77%, ale tylko szacowana a co w 2011, co w 2012 roku. Oznacza to, że w liczącej 310 milionów obywateli Ameryce Północnej około 240 milionów znajduje się na skraju ruiny finansowej, a przetrwanie wielu milionów z tego arsenału potencjalnych buntowników jest uzależnione od pomocy rządowej. To potencjał do gigantycznych buntów, i produkcja lokatorów, lokatorów w cudzysłowie, tych milionów plastikowych domków, w cudzysłowie domków, na dwie, trzy osoby. Programy socjalne będą musiały nieubłagalnie załamać się w ciągu kolejnych lat. Cięcia budżetowe stanów i federalne są coraz bardziej drastyczne, na co Herszt, Fed, Benek, Bernanke powiedział, że rezerwa nie dopłaci, bo to nie jej problem. Do ludzi wreszcie docierają fakty o gigantycznych przekrętach oraz o ich sprawcach. David de Graff cytuje innego analityka o nazwisku Michael T. Clary. Cytat. Gdy ludzie tracą zaufanie w możliwości rynkowe i możliwości rządów w rozwiązywaniu kryzysu, mogą wybuchnąć gwałtowne protesty lub ataki na tych, których uznają za odpowiedzialnych za swój los w tym na urzędników państwowych, szefów przedsiębiorstw, właścicieli, imigrantów i mniejszości etniczne. Jeśli obecna katastrofa gospodarcza stanie się, jak prezydent Obama ją nazwał, straconą dekadą, rezultatem może być globalny krajobraz pełen napędzających się wstrząsów ekonomicznych. Zbigniew Brzeziński, jeden z sieci oznajmił wyraźnie, cytat, Niepokoję się, bo będziemy mieć miliony bezrobotnych. Równocześnie istnieje globalna świadomość tego, że bogactwa zostały przeniesione zaledwie do kilku osób bez precedensu wcześniej w Ameryce. I jakby to powiedzieć, co wydarzy się w tym społeczeństwie ludzi bez pracy, okaleczonych rodzinach tracących swoje domy itd.? Widzi to samo jawnie i mówi wiele postaci amerykańskiego establishmentu. Były dyrektor wywiadu, Denis Blair, oznajmił przed Senacką Komisją do Spraw Wywiadu, że największym zagrożeniem w USA nie jest terroryzm, tylko kryzys gospodarczy. I dodał, cytat, Oczywiście wszyscy pamiętamy dramatyczne konsekwencje polityczne z powodu zawirowań gospodarczych w latach 20. i 30 w Europie niestabilności i wysoki poziom gwałtownego ekstremizmu. Wiceszef Komisji Wywiadu, Bond, powiedział, że wywiad koncentruje się przede wszystkim na kryzysie. Cytowane Army War College ostrzega bowiem, że odpowiedzią może być użycie siły militarnej przeciwko wrogim grupom na terenie Stanów Zjednoczonych. Ponadto Departament Obrony będzie w razie konieczności podejmować niezbędne środki umożliwiające utrzymanie ciągłości władzy politycznej w wielu stanach lub całym kraju w razie konfliktów lub niepokojów społecznych. Konkretnie, krwawe pacyfikacje dla utrzymania władzy sieci. Pisze dziennikarz Chris Hadges. Cytat. Mówiąc najprościej. Jeżeli urzędnicy i wojsko wydają się być niezdolni do działania, wtedy przekłada się to na wprowadzenie stanu wojennego i rząd de facto zostanie pozbawiony Departamentu Obrony. Oni to rozważają. Więc ty też powinieneś. MFW i GANG, w nawiasie Bank Światowy, mają imponującą historię w produkowaniu zaburzeń społecznych na wszystkich kontynentach. Może nie wyłączając Australii. Dokumenty Banku Światowego odnoszą się do kolejnych faz kryzysu zwanych JMFW. Dziennikarz Greg Palast dotarł do niejawnych programów wynikających z treści jego wywiadów w The Observer z Josephem Styglicem, byłym wiceprezesem i jednym z głównych ekonomistów, w cudzysłowie ekonomistów, Banku Światowego. Jego rozmówca ujawnił cztery kroki, etapy, MFW, dotyczące ekskalacji takich konfliktów. Wszystkie przewidują siłową konfrontację ze społeczeństwem amerykańskim. USA wchodzą właśnie w trzecią fazę. A w Europie jest ona już w pełnym rozwoju. Jest to faza niedająca dająca szansy zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych ludności. Wtedy zacznie się krok 3,5. W nawiasie zobacz 5 kroków Atalii. Palast i Stiglitz tak go charakteryzują. Cytat: W tym momencie MFW ciągnie bez tchu naród do kroku trzeciego. Ceny rynkowe, fantastyczny okres do podnoszenia cen żywności, wody i gazu. Prowadzi to do kroku 3,5, co Stiglitz nazywa buntem przeciw MFW. Bunt przeciw MFW jest boleśnie przewidywalny. I jeśli wyciśnie z narodów ostatnią kroplę krwi, oni z kolei podkręcą temperaturę, aż wreszcie cały kocioł wybuchnie. Tak więc dwa mega gangi MFW i Bank Światowy wykreują niepokoje społeczne, a wtedy przejdą do realizacji kroku czwartego kapitalizmu o wymiarze katastroficznym czerpania zysków z powszechnej nędzy. Ta faza przejdzie w system neofeudalizmu, gigantycznych, nieusuwalnych długów i masowego ubóstwa. Czytaj, upodlenia ludzi. To już przerabiali ich pobratymcy na gruzach Rosji carskiej. Zobacz tą pierwszy hazarskiej dziczy, zagłada Rosji. Ich tuby medialne już nie ukrywają, że MFW obawia się eksplozji społecznej. Stwierdzają, że okoliczności są niemal identyczne z wielkim kryzysem lat 1929-1933. To katastrofalny wzrost kontrastów między zamożnością – nawiasie gangów banksterskich – a nędzą i rozpaczą mas. Międzynarodowy Fundusz Walutowy daje popis swojej przestępczej hipokryzji. Oficjalnie potępia cięcia budżetowe, a za kulisami wymusza ich realizację. W Washington Post pisali, cytat, MFW wzywa do ostrożności w finansach USA, cięciach w ubezpieczeniach społecznych. Wydrenować odliczenia odsetek od kredytów mieszkaniowych, podatek od paliwa. Ekonomista Dean Baker, cytat, Podczas gdy MFW dostrzega problem i ostrzega przed dużymi świadczeniami dla emerytowanych pracowników, to najwyraźniej nie mógł dostrzec i zabrać głosu podczas problemów z papierami o wartości śmieci Goldman Sachs i Citigroup, które przyczyniły się do pęknięcia bańki na rynku mieszkaniowym. Pęknięcie tej bańki nie tylko miało wpływ na pogrążenie się w kryzysie gospodarki światowej, Zabrało również większość oszczędności ludziom w wieku przed i emerytalnym, którym MFW chce obcinać zapracowane emerytury. Zdecydowana większość emerytów o średnich dochodach ma większość swojego majątku w oszczędnościach, które się roztopiły po pęknięciu bańki. Wewnętrzne rewolty społeczeństw doprowadzonych do rozpaczy to jeden front cywilizacyjnej wojny fundowanej ludzkości przez banksterów. Niezależnie od nich pojawiły się wojny zewnętrzne. Pierwsza to wojna walutowa, czyli gospodarczo-finansowa. Jej następstwem będzie nieuchronnie wojna o paliwa, a wtedy nie może się odbyć bez konfrontacji siłowej. Pierwszym frontem konfliktu handlowo-walutowego będzie konfrontacja USA-Chiny. Poza aspektem ekonomicznym taka wojna jest potrzebna do skierowania gniewu ludu na przeciwnika zewnętrznego. Trzeba wywołać i stymulować nacjonalizmy, konsolidować naród przed zagrożeniem zewnętrznym, militarnym czy ekonomicznym. MFW i Bank Światowy oraz FED pracują nad tym, aby zastąpić dolara jakąś inną walutą, ale z całą pewnością walutą o zasięgu globalnym. Jedną walutą. Chiny są już gotowe, aby zastąpić USA w roli supermocarstwa ekonomicznego. Globalne korporacje poprzenosiły swoje produkcje z USA do innych krajów. Głównie do Chin, dla taniej siły roboczej, powodując tym samym ograniczenie miejsc pracy w USA. Przeciętny Amerykanin będzie coraz bardziej skłonny obwiniać Chiny o swoje prywatne kłopoty. Chiny posiadają znaczną część amerykańskiego długu publicznego. Jak stwierdził admirał Mike Mullen przewodniczący kolegium szefów połączonych sztabów USA, dług publiczny jest najważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa USA. Cytat. Podatnicy będą musieli zapłacić około 600 miliardów dolarów z tytułu odsetek od długu publicznego w roku 2012. Znaczna część tego haraczu zostanie przesłana do Chin. Japonia i Chiny są już zaangażowane w krwawą wojnę walutową, krwawą w cudzysłowie, aby przetrwać na wzburzonych falach w coraz bardziej wrogich sobie obcych gospodarkach. Chiny są silniejsze w tej konfrontacji. Politycy amerykańscy, amerykańscy w cudzysłowie jawnie oskarżają ten kraj o manipulowanie kursami walut. Sprawozdawca ekonomiczny, Barry Green oznajmił, że Stany Zjednoczone, Unia Europejska na czele z Niemcami realizują agresywną politykę taniej waluty, aby osiągnąć nową konkurencyjność ich towarów. Japonia również potępiła Chiny za utrzymywanie niskich notowań waluty chińskiej. Japonię chwilowo spacyfikowano w ten sposób, że zafundowano jej katastrofę pod elektrownią jądrową co obecnie jawnie stwierdzają niezależni eksperci. Potem, albo nawet przedtem, przyjdzie konfrontacja w wojnie o paliwa. Chiny są nieograniczonym żarłokiem paliw i nie dopuszczą do całkowitej dominacji USA w Zatoce Perskiej. Ta groźba jest jednym z czynników, dzięki któremu Iran jeszcze nie został zaatakowany przez Izrael i USA. Drugim żarłokiem paliw są niedoceniane Indie. Globalni banksterzy doskonale wiedzą, że zasoby się kurczą, a zapotrzebowanie rośnie. Ale uważają je za swoją własność, bo tak ich do tego przyzwyczaiła praktyka ostatnich stu lat. Nie zawahają się, aby w obronie tej dominacji zabijać kolejne miliony ludzi, jak ostatnio w Afryce Północnej i Centralnej, z krwawymi przykładami Ruandy, Burundi, a teraz państw w pasie Morza Śródziemnego, Iraku i wkrótce Iranu. Wielu obserwatorów stwierdza jednoznacznie, m.in. na przykładzie bezkarnego terroru walutowego Goldman Sachs, że ten kryzys jest właśnie systemowy, jest atakiem siatki, sieci, a jego ostatecznym celem jest doprowadzenie do powołania światowej waluty. A to... Już będzie ostatnim krokiem do globalnej dyktatury żydohazarów. Koniec rozdziału. Następny rozdział, rozdział ósmy, jest zatytułowany Menele w garniturach za 3000 dolarów. A teraz trochę od lektora. Zaczynając nagrywać tą książkę, nie poprosiłem pana Henryka Pająka o zgodę na nagrywanie, czyli nie miałem praw autorskich. Trochę było w tym perturbacji. Dziś miałem ogromną przyjemność rozmawiać z panem Henrykiem, który dał zielone światło na dokończenie tej książki. Bardzo ładnie stwierdził, że przerywanie jest niezdrowe. Za co ja serdecznie bardzo mu dziękuję. Może będę miał tą przyjemność, żeby spotkać się z panem Henrykiem w maju, a wtedy... Na pewno zabiorę ze sobą specjalny mikrofon i poproszę go o rozmowę, którą będzie można posłuchać u mnie na kanale później. I tyle. Teraz zapraszam, może nie codziennie, ale prawie codziennie, na każdy kolejny odcinek Hazarskiej Dziczy.